muszę powiedzieć, że wydawało nam się, że będzie lepiej. Nie jest źle, jest lepiej niż rok temu. Ja byłem nad Biebrzą dosłownie dwa dni temu i było przepięknie, w sensie po prostu obłędnie pięknie już taki zapomniany widok tych rozlewisk, bo rok temu była tragedia. No ale generalnie tego śniegu jednak nie było dużo i okazuje się, że w wielu miejscach jest bardzo sucho i tam, gdzie powinno być mokro, to jest ciągle, ciągle za mało, więc trzeba tą wodę zatrzymywać wszelkimi możliwymi sposobami. No zresztą w Warszawie, tak ja tak się cieszyłam, że tyle wody, w Wiśle już nie ma łach yy, tak. yy, po środku, ale teraz nie padało od nie wiem jak wielu dni, ale wielu i tak w sumie nie jest to nigdy miło <głos> my, zapowiadać no tak. deszcz, ale, ale czekam, kiedy się po, pojawi w prognozach. Absolutnie, powinniśmy się cieszyć na deszcz i uważam, że trzeba zmienić ten taki negatywny PR deszczu i takie marudzenie, że będzie brzydko i będzie padało, musimy się z tego cieszyć, bo naprawdę... Cała przyroda od tego zależy, a w niej i my, jako jej część. Możemy się cieszyć obserwując szykujące się lub już kwitnące drzewa. One też tak obłędnie pachną. Proszę Państwa, jeśli mają Państwo ochotę na szybki śródmiejski prawie, że śródmiejski spacer, no to wystarczy przeskoczyć Wisłę, Saskakempa, Magnolie, wszystkie drzewka owocowe. To jest blisko centrum, a, a świetne miejsce. Ale to jest ten przełom marca i kwietnia, czy początek kwietnia. No ostatni dobry moment, żeby amatorzy, którzy nie umieją e, zobaczyć ptaków, mieli takie szanse, prawda? Dlaczego ostatni? No bo nie ma liści. A, no dobra, w tym sensie, no to tak. No, ja ptak, mówię ptaki z Taki <laughs> Ptaki będą, tak, tylko, że m, te liście jeszcze tak się powoli rozwijają i, i oczywiście jest pewna kolejność. Niektóre drzewa szybciej te Yy, liście wypuszczają i one dojrzewają, ale dęby na przykład późno bardzo, to w maju się będzie dopiero działo. Ale to już no, trzeba ale mieć tak. lornetkę, do, żeby wypatrzyć coś na dębie. A... No, lornetka niezbędna do obserwowania ptaków. Uważam, że to jest podstawowy sprzęt, w który trzeba się zaopatrzyć i każdy powinien mieć lornetkę, bo nawet jeżeli nie uważa się za ptasiarza, czy ptasiarkę, to to, to, to każdy z nas jest ptasiarzem albo ptasiarką, tylko niekoniecznie y, świadomą jeszcze świadomym. To um, czasem właśnie tak rozmawiałyśmy z Moniką Kopcik, że to musi przyjść jak grom z jasnego nieba. Nagle człowiek zobaczy jakiegoś ptaka, sprawdzi co to jest i już później pad chodzi i patrzy, prawda? No te, te, tak mi się wydaje, to musiało też mnie kiedyś dotknąć. Ale Zanim to już... napisałeś 12 srok ta, za obo. Nie, To było dużo, dużo wcześniej. Ja byłem w głębokiej szkole podstawowej, kiedy coś takiego się wydarzyło, ale na pewno... Była taka historia założycielska, która gdzieś już mi się trochę zatarła, ale często jest tak, że spojrzenie przez lornetkę wszystko zmienia, bo widzi się różne detale, e, upierzenia, jakieś desenie, kolorki niewidoczne gołym okiem i nagle człowiek sobie myśli, Boże, co to jest? Pierwszy raz widzę takie cudo. No i właśnie widzą państwo zachęceni może do tego, żeby w ramach wiosennych porządków nie tylko wyrzucać, ale coś nabywać, to lornetkę, bo ja przyznam, że cały czas nie mam takiej, którą uważałabym za wygodną, w związku z tym właśnie lubię ten moment, kiedy w marcu czy na początku kwietnia jeszcze ptaki zachowują się jakby postradały rozum i na przykład skaczą w odległości dwóch metrów na jakiejś pomniejszej gałązce i można sobie rudzika, nie wiem, zupełnie z bliska zobaczyć albo... tak. To prawda. No, teraz też zaczyna się ten czas, że kolejne ptaki dolatują, bo trwa ta migracja. I w kwietniu jest chyba najbardziej taki e, żywiołowy moment, bo dosłownie z dnia na dzień potrafią się zmieniać te takie dominanty dźwiękowe w parkach. I, tak. I pojawiają się kolejne ptaki, które śpiewają inaczej i zaraz się zacznie czas pierwiosnków w każdym parku, które robią cilp, Calp, cilp, Calp. One już są, ale mówimy o Warszawie, bo Polska jest dosyć duża, więc już na południu one są fest. Na a zachodzie pewnie jeszcze... też, na Dolnym Śląsku. Tak, już... tak, tak, tak. Myślę, że tak, ale na wschodzie to jeszcze chwilę potrwa. Potem jeszcze będą, no i teraz też przelecą kapturki, które są takimi śpiewakami. No, myślę, że w czołówce melodyjności. Mhm. No nic nie zastąpi kosów. Tak, ja jestem też fanem kosów. Uważam, że kos... To nie, ma, nie ma piękniejszego głosu i taka melancholia jakaś ładna jest w nim. E, więc no tak, no ale kosy właściwie od już od marca śpiewają, natomiast rzeczywiście teraz będą te takie kolejne dochodziły głosy do tego chóru, który chyba największe natężenie osiąga na początku maja. Coś takiego. To też jest bardzo podnoszące na duchu doświadczenie, prawda? Kiedy się chodzi i słyszy tak, tak. No ja zresztą to już jest trochę takie prawie, że nerwicowe, że, że, że, że jak że jadę... Że sprawdzasz, czy na pewno są. Tak i, i jak jadę, to na przykład zatrzymuję się gwałtownie na rowerze albo staję właśnie w miejscu, przerywam rozmowę, bo słyszę jakiś nowy głos i takie miałem ostatnio właśnie doświadczenie, że coś nowego śpiewało, czego jeszcze nie było w tym roku i tak się ucieszyłem, że, że wszystko idzie po staremu jednak. W drugim życiu Czarnego Kota właśnie uświadamiasz, że to nie jest tak, że trzeba jechać bardzo daleko, że trzeba na Mazury, w Wieszczady albo w jakieś leśne głusze, czy nawet na Biebrze, bo jak zbyt wielu z nas tam pojedzie, to już nie będzie tak dobrze dla tego miejsca, tylko że właśnie czasami wystarczy hmm, spacer w parku. Tak, absolutnie. Albo nawet po prostu przed dom. Tak, tak. Ja m, Największą satysfakcję sprawia mi taka przyroda, którą obserwuję blisko domu i ona jest w zasięgu spaceru czy podjechania tramwajem. E, I to zupełnie inaczej smakuje, jak się widzi e, Bielika w Warszawie nad Wisłą, a nie gdzieś no, Nad bieprzą to jest takie bardziej oczywiste, a, a, a w mieście to jest, to jest jakieś inne przeżycie zupełnie. Przyznam, że najbardziej uskrzydlającym, nomenowym dla mnie doświadczeniem takim przyrodniczym było wytropienie puszczyków w najbliższym, takim zupełnie bliskim, przydomowym prawie rezerwacie i mm -hmm. z bliska zobaczyć sowę. No <laughs> tak, tak. Sofy są rzeczywiście tak uniwersalnie ekscytujące. No chyba ze względu na to, że są takie tajemnicze, prawda? Tak, tak. No i właśnie to wyzwanie. Także, także to też taka zachęta. Ciekawe jestem, czy państwo też mają takie um, ekscytujące doświadczenia związane z przyrodą. 22 645 22, 22 to jest nasz numer. polskie radio.pl to jest adres mailowy, pod którym my swoimi refleksjami mogą się państwo dzielić. A zwierzęta w domu? Ty czasem wspominasz, zresztą również na piśmie o swoich czworonożnych domownikach. Jaka jest ich rola w twoim odczuciu w naszym życiu? Eee, rola jest bardzo ważna. Wydaje mi się, że są takim, takim, ta, są taką najbliższą przyrodą dla nas, tak naprawdę. No, no bo są nie przyrodą, do końca, czy nie przyrodą. No, ja myślę, że jednak trochę są w pewnym sensie, w tym sensie, że są po prostu innymi żywymi organizmami, z którymi dzielimy codzienność. Natomiast nie można powiedzieć, że są częścią ekosystemu, w którym. Yy, naszej przyrody po prostu. No, kot nie jest częścią tego ekos ekosystemu, pies też nie jest częścią tego ekosystemu. Chyba, że wypuszczamy kota i łapie te małe ptaszki. No Przyznam szczerze, że to jest to pierwszy moment, kiedy zaczęłam źle patrzeć na koty. Nie, no to jest właśnie ta rzecz yy, dla, z powodu, której podkreślam, że on nie jest częścią ekosystemu. On jest tam zupełnie ten kot zbędny i i powoduje ogromne szkody, czego, o czym bardzo nie lubimy słuchać, zwłaszcza właściciele kotów. I mówię to zupełnie z czystym sumieniem, bo sam miałem kota długo i y, dzisiaj go nawet odwiedzałem zresztą. Y, y, pozdrowiłbym go, ale raczej nie słucha radia. Y, no więc y, tak, no, w, w jakiś sposób no, to jest po prostu inny, bliski organizm i, i takie dotknięcie jakieś, jakiegoś, czegoś, czegoś innego jednak. No, zadam pytanie, które może być kontrowersyjne, ale czy mm, warto zapraszać do swoich domów, do swojego życia zwierzęta na pocieszenie? Bo to tak czasem bywa. Mhm. Ja pamiętam sama, jak byłam dzieckiem, że y, kot miał mi rekompensować nieobecność rodziców, y, mhm. czasem dłuższą, albo Ktoś, kto potrzebuje towarzystwa, to właśnie wybiera kota, psa. No ja myślę, że nie ma jednego tutaj scenariusza. Myślę, że generalnie to jest zły pomysł, żeby jakimś życiem, które jest świadome i ma swoje potrzeby, coś rekompensować. Chyba to nie jest dobry... Dobry trop, dobra motywacja, dobra motywacja, ale z drugiej strony, no jeżeli ktoś jest samotny i może poświęcić temu zwierzęciu uwagę i, i, i, i czas i, i nie jest tak tylko, że jak tylko poczuje się lepiej, to to zwierzę przestanie mu być potrzebne, no to, mm. no to wtedy to jest bardzo złe. No, ale myślę, że fajnie jest mieć zwierzęta. Ja teraz nie mam zwierząt i trochę tęsknię za nimi właśnie. Ja mam jaszczurkę w domu i no tak, no jaszczurka jest mało kontaktowym zwierzę, <śmiech> mało interakcji, bo wiadomo, że z drugiej strony jak się chce być odpowiedzialnym współmieszkańcem zwierzęcia, no to, że y, dla jaszczurki po prostu nie są atrakcyjne kontakty z człowiekiem, więc to... No tak, no to... Z kotem bywało łatwiej. Pani Halina jest z nami telefonicznie. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Halino, rozumiem, że z refleksją na temat tego, co panią podnosi. Tak. Co mnie podnosi na duchu. Tak. Powiało wiosną pięknie w audycji, a ja chcę wrócić do muzyki, bo... Kocham muzykę, kocham dwójkę, która mnie nauczyła słuchać muzyki. Jestem, no może, może tak nieczęsto nie daję znak życia dla dwójki. Zdarzało mi się może dwa, trzy razy. Więc teraz tak, moja muzyka to nigdy nie jest... Tak mi się wydaje. Jakieś takie na całe życie. Mm -hmm. Jak już wyrosłam z Koena, to wpadłam w sidła Mozarta. Dobre sidła. A jeśli Mozart już tak troszkę zgłębiony, to 25 symfonia ta. Podnosiła mnie wiele razy na duchu. Mogłam ją słuchać, gdy było smutno, gdy było ciemno, gdy było pięknie. Zawsze mm -hmm. wspomagała. A teraz? A teraz. Teraz Beethoven, Siódma Symfonia i mm -hmm. Allegretto, które też ma mm, moc y, działania wtedy, kiedy źle i wtedy, kiedy dobrze, tak, pomagania tego dobrze, więc to. Pani Halino, bardzo, bardzo serdecznie Pani dziękuję i za te rekomendacje również dla innych słuchaczy. Beethoven miał już dzisiaj w, soboc w sobocie swoje miejsce, ale za tydzień będzie ponownie, także jestem pewna, że się A, tak. zdalnie przy odbiornikach spotkamy. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę Pani zdrowych, wesołych świąt. O, czego? Dziękuję i tego życzę także. ludzi, którym zależy na tym samym to jest strasznie ważne i żałuję, że w Polsce nie ma takiej tradycji. Eee, w, w Wielkiej Brytanii e, w Królewskim Towarzystwie Ochrony Ptaków jest milion dwieście tysięcy mm -hmm. członków. O, to jest znakomity wynik. No, nawet gdyby 1% albo 2% było takich bardzo aktywnych członków, tak. to to są nadal... Tymi... Ale ja myślę, że... No właśnie, no bo to nie trzeba być nawet aktywnym członkiem. Nie każdy ma w sobie ten, tą iskrę, żeby mm -hmm. się takimi rzeczami zajmować, ale przez sam fakt bycia, do, płacenia składki, yy, czytania, podnoszenia swojej własnej świadomości, to jest strasznie ważne dla przyrody też. A jesteśmy w przeddzień Świąt Wielkiej Nocy, przynajmniej w tym zachodnim chrześcijaństwie. To jest też dzień wolny po prostu, poniedziałek wolny, dodatkowy dzień, więc okazja do spacerów, nawet jeżeli pogoda może nie będzie idealna, ale jednak już cały czas wiosna. Na co warto zwrócić uwagę podczas tego świątecznego spaceru, jutro lub pojutrze? No nie moją uwagę zwracają te kwitnące krzewy właśnie wychodzące powoli liście na drzewach no i, i cała masa tych y, pierwszych kwiatów, y, które gdzieś tam w runie leśnym wychodzą za wilce, Ee, też fiołki można, nawet na fiołki, trawnikach e, w, tak. takich w mieście zobaczyć. prawda to tak, tak, Trzeba tak. trochę się pochylić, bo one są malutkie, ale... Tak, krokusy są też sadzone, te takie cebulice niebieskie, bardzo ładne. Więc no, tu się dużo dzieje, też owady już widać, trochę motyli, które przezimowały gdzieś tam w liściach. Trzmiele latają, pszczoły, no i oczywiście te ptaki, które są chyba, jeżeli mówimy o mieście oczywiście, no są takim najbardziej, na, taką przyrodą najbardziej oczywistą i, i cieszącą oko i też taką interaktywną, prawda, bo ruszającą się i śpiewającą, śpiewającą. A, a czasem jeżeli to jest wrona siwa, to jeszcze nas czasem zaczepia w sposób tak. bardziej lub mniej przyjazny. Czas to prawda, ale nie zawsze też nas zaczepia. Czasami jest zupełnie obojętna. <głos> ale też pozwala podejść blisko. Przyznam, że uwielbiam, tak. To są jedne też z moich faworytek, bo można nawet bez y, specjalnego skrępowania podejść metr od wrony, ona nie ucieknie. Ja uważam, sobie... że to jest prawdziwy symbol Warszawy przyrodniczy, ta wrona, bo chyba nigdzie nie ma ich tak dużo jak u nas Tutaj. I, więc słyszą Państwo nie gołębie, a wrony siwe. Y, opowiadał o nich i o tej y, miejskiej głównie, ale nie tylko przyrodzie Stanisław Łubiński. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. A my pozostaniemy wśród przyrody i inspirowanej nią literatury, proszę Państwa. Za chwilę bohaterami rozmowy będą motyle. A teraz y, muzyka inspirowana ptakami. To będzie sonata y, z imitacją słowika i kukułki. Y, słowika Będą skrzypce, kukułkę, flet. Proszę posłuchać, jak to się udało. Przez gościnne studio Radia Poznań jest z nami teraz Bogusława Sochańska, znakomita tłumaczka z języka duńskiego. Dzień dobry Bogusiu. Dzień dobry. Od razu zdradzę, że mam nadzieję, że nie po raz ostatni słyszymy się w tym miesiącu, bo tom z całą miłością Aminy Elmi, Tunki o Somalijskich Korzeniach, który ukazał się w Twoim przekładzie, przyniósł autorce tytuł Europejskiej Poetki Wolności 2026 roku. Wręczenie tej nagrody w Gdańsku w połowie miesiąca, mam nadzieję, że wtedy też się spotkamy, ale dziś będziemy rozmawiać o innej książce w Twoim przekładzie, Dolinie Motyli Inger Christensen. Ktoś mógłby pomyśleć, że ciąg skojarzeniowy to wiosna motyle, a jeszcze książka ma niezwykle kunsztowną formę wianuszka. Sonetów, no ale to nie jest tylko ta ścieżka, ponieważ ten tom ma też podtytuł Requiem. Ale zacznijmy może od motyli, których jest w tej książce ponad 30, i zdaje się, tak sugerujesz w posłowiu, ona jest pokłosiem pewnej wycieczki w Macedonii Północnej. Tak, Inger Christensen została zaproszona tam przez zaprzyjaźnionego poetę. Zresztą wiązało się to z promocją jej tomu poetyckiego, który już uczynił ją sławną w Europie zachodniej. Były przekłady na kilka różnych języków i tam w górach, w dolinie o nazwie Brejcino poetka podczas spaceru nagle spostrzegła całą chmarę motyli wylatujących gdzieś, jak się wydawało z ziemi. To wrażenie było tak silne, że zaowocowało właśnie tym wianuszkiem sonetów. To jest mianowicie 14 wierszy, które łączą się jeden z drugim w taki sposób, że ostatni wers danego sonetu jest tożsamy, czyli powtarza się, jako pierwszy wers kolejnego sonetu i potem piętnasty sonet stanowi sumę tych wszystkich wersów. Więc jest to zadanie dość wymagające dla tłumacza, zresztą dla autora też, ale autor ma swobodę wybierać to co chce, treści jakie chce i słowa jakie chce do swoich wierszy, natomiast tłumacz no, musi się trzymać tego, co sobie wymyślił poeta. Rymować i zachować rytm a tu jeszcze Inger Christensen stawia takie wyzwanie, żeby wplatać w wiersz znaczące nazwy gatunkowe motyli. Trzeba może przede wszystkim powiedzieć o tym, że to nie są sonety o motylach tylko i wyłącznie. To jest cały cykl sonetów, które są taką poetycką formą rozważania o przemijaniu, o śmiertelności, czy też może nieśmiertelności jednak, poszukiwaniu właściwie przez poetkę odpowiedzi na pytanie, czy to nasze życie kończy się tutaj na ziemi, czy może jednak tak jak motyle podlegamy przemianie po śmierci i stajemy się duszą. I ta zabawa z motylami, to jest, no, ja, ja uważam, że to genialny zupełnie pomysł. Wiesz, w naszej kulturze motyle właśnie są symbolem przemijalności, ale jednak tego cyklu powtarzania się stadiów istnienia, już nie chcę powiedzieć życia, ale istnienia, tak? No bo motyl, jak wiemy, najpierw jak się wykluwa z jajek, to ma formę poczwarki. Żarłocznej jest... gąsienicy I dopiero potem ta gąsienica zamienia się w poczwarkę. Ona wszędzie taki kokon wokół siebie i zamienia się w poczwarkę i nieruchomieje. I potem nagle z tego kokona, i to jest ten cud niesamowity, tak podobnie jak w moim doświadczeniu, w doświadczeniu ja myślę wszystkich kobiet, które kiedyś rodziły dzieci. jak Cudem jest również urodzenie, fakt urodzenia się dziecka. Tak. I, i, i ja, ja tak samo widzę ten niesamowity cud, jak z tego kokona nagle i można w sieci zobaczyć takie w przyspieszonym tempie w stosunku do tego realistycznego tempa, w jakim tam się ten motyl nagle pojawia, rozwija te skrzydła. Piękne, po prostu niezwykłe. Jak się zaczyna wchodzić w ten świat, to się otwiera przed człowiekiem po prostu cuda. No i Inger Christensen postanowiła ten świat motyli wykorzystać po to, żeby się zastanowić nad życiem ludzkim. Ale też właśnie mam wrażenie, że zwłaszcza pierwsza część tego krótkiego, ale niesamowicie nasyconego różnymi znaczeniami, symbolami tomu, że ta pierwsza część jest taką trochę wędrówką po psychice. Na przykład odtwarzanie przeszłości. Czym jest wspomnienie, czym jest przeszłość? Ogromnie mi się... Podobało w drugim już sonecie, taki dwuwers, przemierzam liść po liściu przeszłość całą w pokrzywę, mhm. z czasów dzieciństwa ją wplatam. I to jest tak. właśnie taki słodko-gorzki obraz, bo cały jest przesycony z jednej strony słońcem i tym kolorowym pyłkiem, a z drugiej strony to dzieciństwo, to jest pokrzywa. Tak, ale ta pokrzywa jest postrzegana jako jednak coś o takim wydźwięku pozytywnym. Ja akurat jestem zapaloną ogrodniczką i ja doskonale wiem, jak niesłychanie ważna jest pokrzywa i jak niesłychanie dobroczynna jest pokrzywa. Ale takie wrażenie powierzchowne, no to jest takie, że to jest roślina, która przede wszystkim parzy. Więc no zwłaszcza w dzieciństwie. <grym> zwłaszcza w dzieciństwie. Ale tutaj wydaje się, że właśnie ona wraca do tego dzieciństwa w tym kontakcie z przyrodą, z tymi motylami, w takim bliskim zetknięciu z tym światem natury, który w życiu dorosłym na co dzień niekoniecznie jest z nami. Tak bardzo obecny jak wtedy, kiedy jesteśmy dziećmi i zupełnie inaczej jakoś, bardzo blisko doświadczamy przyrody. I tutaj jest też czwarta strofa właśnie o tej przemianie. Tutaj admirał w kokonie się ruszył, aby z zielonej wiecznie głodnej larwy zmienić się w zwiewne i mago duszy. Tak jakby właśnie to dzieciństwo też mogło być tak. czasem przeistoczenia. Tu już jest ten pierwszy sygnał tego głównego tematu, czyli przemiany. No my podlegamy Przemianom nieustannie, prawda? Całe życie z dnia na dzień właściwie zmienia się, tak jak u motyla zmienia się ciało, tak nasze ciało też się niestety się starzeje, Zmienia się, ale dojrzewa, ale na swój sposób jakiś pięknieje i to samo chyba dotyczy naszej duszy, naszej psychiki. No ale dochodzimy w pewnym momencie do tej przemiany zasadniczej, czy jak ktoś inny może woli do końca Ostatecznego, czyli do śmierci. I teraz niektórzy z nas, myślę, że dzielimy się na trzy grupy, że niektórzy z nas wierzą albo wręcz wiedzą, że śmierć to jest tylko moment przemiany że to nie jest koniec. Są tacy, którzy absolutnie odrzucają takie rozumienie życia naszego i jest pewnie trzecia grupa tych, którzy no, nie wykluczają. Tak, w zasadzie nie wierzą, ale nie wykluczają. I wyraźnie widzę, że autorka, o której wiem, że była osobą niewierzącą, bardzo racjonalnie myślącą, fascynowała ją matematyka, fizyka, nauki ścisłe generalnie, widać w tym cyklu, że ona pod wpływem kontaktu z tymi motylami nagle zaczyna zadawać sobie pytanie, czy rzeczywiście nasze życie się kończy z chwilą śmierci. A może jednak coś jest i w pewnym momencie w jednym z sonetów pojawiają się babcia i ojciec, czyli dusze, można powiedzieć, tak? Ona ma wrażenie, że spotyka tych swoich ukochanych bliskich, którzy już odeszli i właściwie tak jak czerwona nitka się snuje przez te wszystkie sonety, cały czas ta rozmowa poetki z samą sobą czy jest coś po śmierci, czy nie ma nic. I teraz mamy podtytuł Rekwiem. Ale uwierz mi, że w Danii, kiedy ktokolwiek mówi o tym tomie, zawsze pomija to Rekwiem. Używa się tylko tego głównego tytułu, Dolina Motyli, Somofule I koniec, tego Rekwiem nie ma. Oni przede wszystkim czytają go jako wyraz zachwytu nad przyrodą, nad światem w ogóle i nad tą właśnie zdolnością przyrody do tej wiecznej przemiany, wiecznej transformacji. A już sama dyskusja, samo rozważanie o tym, czy my jako ludzie ostatecznie umieramy, czy nie umieramy, tego jakoś się nie porusza. Ja nie wiem dlaczego, to jest bardzo ciekawe, ale bardzo mi się podoba takie właśnie czytanie, bo jednak rzeczywiście no, uroda tych sonetów jest po prostu odzwierciedleniem urody świata, urody, przyrody, co zresztą w całej poezji Inger Christensen zawsze widać, ten zachwyt nad światem. Jest tutaj też sporo śladów takiego pogodzenia. W czwartym sonencie jest na przykład taki fragment prawdy o źródle kwiatów szukaj w zgniłych, nieprzeniknionych, mrocznych plątaninach labiryntowej, bezrozumnej bryły. Tak. E, czyli w tym, co gnije, no, jest źródło tego, jest co źródło... najpiękniejsze. Tak, tak, tak, właśnie. No i to jest piękna refleksja nad złożonością świata, nad pewnymi paradoksami również, że z tego, co właśnie zgniłem mroczne Bezrozumne ta bryła ziemi wilgotnej, to w niej są korzenie kwiatów i to z tych korzeni i z tej zgnilizny w tej ziemi, tego przetwarzania się, finalnie wykwita na powierzchni ziemi jakiś piękny kwiat. Ulotny oczywiście, bo przemija, no ale to jest refleksja bardzo piękna i bardzo mądra. Te sonety są ze sobą ściśle zaplecione, ale może jest jakiś, który jest dla ciebie szczególnie wymowny, szczególnie istotny. Ja bym chętnie przeczytała może, może chociaż dwa sonety w całości, również po to, żeby pokazać to, co ty nazywasz, znaczy tu w tym przypadku spleceniem formalnym, tak? Czyli to, że ostatni wers jednego sonetu powtarza się w pierwszym wersie kolejnego sonetu. Dla mnie bardzo miły jest sonet szósty, i potem siódmy również, bo tam się pojawia temat miłości. Więc sonet szósty zaczyna się od wersu jak pawie oka ich skrzydła migoczą. I jak Państwo się już domyślają, to ten wers również kończy sonet poprzedni, czyli piąty. No ale już nie będę wszystkich czytać, bo tyle czasu nie mamy. Jak pawie oka ich skrzydła migoczą, i chodzę tutaj niczym w jakimś raju który zanurza się w nicość jak nocą. A słowa przedtem tak znane znikają i przemieniają mi się w plamki w oczach, na dukacikach, mrzonkach, rumienicach, których zaklęcia o kwarcowych nocach zmieniają światło dnia w blask księżyca. A tu tarnina rośnie wśród poszycia, która, nieważne jakie zjadasz słowa, motylolekką czyni pamięć życia. Czy może w kokon wejść i trwać w zachwycie, gdy mi arlekin tańczy wokół głowy i omamionej wróży inne życie? Siódmy to sonet. I omamionej wróży inne życie i mózg już inne, nowe światy budzi. Bogowie mogą w nich szczekać i krzyczeć, grę w kości widzieć w życiu ludzi. Więc letni dzień Naskajen mi przypomni, Kiedy Adonis taniec godowy tańczył, Jak cząstki nieba śmigał nieprzytomnie W echu z zatoki rozpaczy. A my, w nadmorskim zagubieni piasku, Tak liczni, jak tylko może być dwoje, Ciał żywiołami spleceni do brzasku, Jak ziemia, morze i niebo się łączą, Daliśmy sobie wzajem życie swoje. Życie, którego linie się nie kończą. No i sonet ósmy zaczyna się od tegoż właśnie wersu znowu. Może przeczytam sam początek. Tak. Życie, którego linie się nie kończą? Jak, skoro wszystko, co przez nas stworzone, ostatni samolubny skok natury, wydaje się już z góry utracone? I nawet wstrzępy szczęścia i miłości, w cyklu, który bez celu jest sam w sobie, to tylko trawa w obrazie ludzkości. Trawa, ta także rosnąca na grobie. No, no więc tu widzieliśmy wyraźnie to takie falowanie nastroju. Przejście od nadziei do zrezygnowania, bo nie ma tutaj tak. rozpaczy w tym tomie. To też jest ciekawe, tak. mimo że podtytuł jest rekwiem. To nie ma desperacji tak. i rozpaczy, co najwyżej tak. ta rezygnacja. Otóż to, otóż to i takie czasem bolesne, ale generalnie raczej powiedziałabym melancholijne godzenie się ze stanem rzeczy takim, jaki on jest, czyli że jakkolwiek to jednak przemijamy, może Przechodzimy proces przemiany w ten stan duszy po śmierci. Tak czy owak czysto biologicznie przemijamy I, i, i taki nastrój melancholii tutaj oczywiście pobrzmiewa w tym, ale on jest cały czas rozświetlony tą urodą tych motyli, a zarazem ulotności pewnej, która się w oczywisty sposób z motylami kojarzy i oczywiście całej tej symboliki i chrześcijańskiej, i starogreckiej tak. motyli jako obrazu duszy, czy symbolu duszy. Ja pomyślałam sobie, że ten fragment sonetu ósmego, który przeczytałaś z kolei bliski, jest twojej refleksji z końca posłowia o tym, jak mało jest już motyli w twoim ogrodzie, o tym grodzie, przemijaniu tak, tak. nas jako też po prostu gatunku, jako formy bycia na świecie. Tak. I o tym wszyscy wiemy, prawda, że pszczół jest mniej, że motyli jest mniej i ja to naprawdę widzę, myślę, że każdy, kto ma ogród i kto ten ogród pielęgnuje, to, to widzi, że tych motyli rzeczywiście jest coraz mniej. To jest bardzo smutne. Tym bardziej niesamowitym doświadczeniem jest to lekturowe doświadczenie spotkania z motylami w książce Inger Christensen, Dolina motyli. Nie wystarczy nam czasu, żeby rozmawiać o pięknie języka i te nazwy motyli dokładają takich rewirów, tak. również polszczyzny, w które na co dzień rzadko się zapuszczamy, a naprawdę zasługują na to, żeby je poznać. Bardzo jestem Ci wdzięczna za to, że ten tom Inger Christensen, już drugą jej książkę właśnie szalenie, wymagającą formalnie polskim czytelnikom podarowałaś. I dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Wielką Sobotę, w taki dzień, kiedy czekamy na to, co nas może trochę podniesie, mimo tej melancholii, dnia ciszy. Tak, dzień ciszy, a jednak wiosna. Bogusława Sochańska, tłumaczka z języka ja duńskiego, była moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. mm Tytuł naszego dzisiejszego przedświątecznego spotkania brzmi, co nas podnosi. Rozmawialiśmy już dziś trochę o tym, co podnosi do życia świat natury której też przecież jesteśmy częścią, co unosi nas duchowo, na przykład w muzyce, jak możemy wzrastać, czy też znajdować pocieszenie w ćwiczeniach filozoficznych. Ale w kościele katolickim dziś obchodzona jest Wielka Sobota, dzień ciszy, rozpięty pomiędzy tak utrwalonym przecież w ikonografii podniesieniem przez krzyż i uniesieniem z martwych wstania. Moim kolejnym gościem jest ksiądz Ichumen, dr Pantelejmon Karczewski z Prawosławnego Seminarium Duchownego. Dzień dobry. Dzień dobry. Kościół Prawosławny ma jeszcze przed sobą ten najważniejszy tydzień w roku. To jeszcze nie jest Wielka Sobota w Kościele Prawosławnym, ale na niwie chrześcijaństwa mogę również pytać o to, co dla katolików dziś jest świętem. Dokładnie, panie redaktor, w tradycji prawosławnej dzisiaj mamy aktualnie Sobotę Łazarza i też przygotowujemy się do Wielkiego Tygodni i za tydzień będziemy przeżywać te mistyczne dni Wielkiego Tygodnia, Wielkiej Soboty, Święta Zmartwychwstania Chrystusa. Ja chciałam zapytać o to słowo podniesienie. Czy w kontekście Wielkiego Piątku i ukrzyżowania i z drugiej strony Zmartwychwstania to słowo ma jakiś symboliczny sens w chrześcijaństwie? Ja myślę, że to słowo bardzo dobrze oddaje Wielki Piątek. Na samym wstępie mam wątpliwość co do słowa symbol i symbolika, dlatego że w chrześcijaństwie my czasem tak potocznie y, lubimy to słowo używać, natomiast w języku teologicznym bardziej mówimy o realności, a nie symbolice, dlatego że Wielki Piątek przeżywamy ukrzyżowanie Chrystusa, które było wydarzeniem realnym, a nie żadnym symbolem. Dlatego jest to dla nas realność i jest to rzeczywiście podniesienie się Chrystusa na krzyżu. I taką ciekawostką może na niwie też różnic między tradycją zachodnią a tradycją wschodnią, czyli rzymsko katolicką prawosławną jest to, że w tradycji prawosławnej krzyż zawsze kontemplujemy razem ze zmartwychwstaniem. Czyli oddając cześć krzyżowi Chrystusowemu zawsze też wspominamy jego zmartwychwstanie. Widoczne jest to i w tekstach liturgicznych dlatego, że nawet w kulminacyjnych momentach Wielkiego Piątku, kiedy opakujemy Chrystusa Zmarłego, zawsze też wychwalamy Jego Zmartwychwstanie, ale także w ikonografii Chrystus wiszący na krzyżu jest przedstawiony w tradycji prawosławnej jako król chwały. I trochę inne jest to postrzeganie właśnie pasji chrystusowej, dlatego, że w centrum pasji prawosławnej jest zawsze Pascha, czyli zawsze po krzyżu następuje zmartwychwstanie. Rzeczywiście w tradycji rzymskokatolickiej, również w tej sferze wizualnej, ikonograficznej, bardzo wiele miejsca przez wieki poświęcano paradoksowi tego, że z zmartwychwstanie, a więc ten, ta kulminacja chwały Jezusa dokonała się przez krzyż, który jest znakiem pohańbienia. I przez to cierpienie i rzeczywiście jego jest bardzo dużo w obrazach, czy w wizerunkach ukrzyżowanego Jezusa w kościołach rzymskokatolickich tradycji prawosławnej krzyż jest narzędziem zbawienia, krzyż jest znakiem naszego zbawienia. My śpiewamy o tym nie tylko w Wielki Piątek, ale też w każdą niedzielę w ciągu roku liturgicznego, dlatego, że każda niedziela w naszej tradycji jest otwarzaniem święta zmartwychwstania, jest małym zmartwychwstaniem i śpiewamy co niedzielę, że przez krzyż przyszła radość dla całego świata. I nawet w tych niedzielnych tekstach krzyż nie staje się czymś, co zasmuca, albo co wprowadza jakieś takie emocje wielkopiątkowe, ale czymś, co właśnie daje nam radość i nadzieję, bo krzyż przestał być odtąd narzędziem hańby, narzędziem wstydu, ale stał się dla nas znakiem zbawienia, czymś, dzięki czemu zwyciężamy wspomniał już ksiądz o tej istotności praktyki duchowej, czy właśnie, czy traktowania religii jako części swojego życia w, teraz w okresie świąt Wielkiej Nocy. To jest ten moment taki kulminacyjny, najważniejsze święto w roku liturgicznym i wtedy chyba łatwiej nam wszystkim przypomnieć sobie o, to, o tym, że jesteśmy istotami duchowymi, jeżeli jesteśmy częścią Kościoła i natomiast być może to jest też ten moment, kiedy właśnie warto sobie przypomnieć, że ta praktyka powinna być nie tylko e, rytualna. Jak istotne są te praktyki w tym przeżywaniu duchowości? Wszelkie święta są uaktualnianiem danych wydarzeń. My w tradycji prawosławnej bardzo zwracamy uwagę na słowo dziś, na czas teraźniejszy w hymnografii. Na przykład w noc paschalną śpiewamy takie słowa, że wczoraj byłem współukrzyżowany z Tobą Chryste, a dzisiaj zmartwychwstaje wraz z Tobą. Tak? Czyli nasze modlitewne przeżywanie pewnych wydarzeń zakłada uczestniczenie w nich. I dlatego ważne jest takie zanurzenie się w, w rytmie nabożeń, zanurzenie się w Wielkim Tygodniu i Święcie Zmartwychwstania i też docenienie, docenienie piękna i zbawczości tych wydarzeń i piękna y, nabożeństwa. Tu możemy mówić o, o wielu y, aspektach tego, chociażby właściwości estetycznej, dlatego, że nabożeństwo angażuje też wszystkie nasze zmysły. W tej naszej prawosławnej tradycji jest element wzrokowy dla oka, bo mamy i mistyczną ciemność w świątyni, mamy ikonografię, mamy krzyż, mamy kolorystykę szat, która dostosowana jest też do danego wydarzenia. Mamy zaangażowanie słuchu, dlatego że mamy piękny śpiew liturgiczny, teksty, piękne hymny Wielkiego Tygodnia i Święta Zmartwychwstania, które słyszymy raz do roku właśnie w te dni. Mamy też zaangażowanie naszego nawet węchu, dlatego że jest zapach kadzidła, zapach wonnych olejków na całunie, który przedstawia Chrystusa leżącego w grobie. Mamy też nasz dotyk, dlatego że my oddajemy pokon Chrystusowi leżącemu w grobie przez ucałowanie całunu, czyli właśnie tego wizerunku ikonograficznego, ale mamy nawet zaangażowanie smaku, bo przecież kosztujemy Eucharystię, kosztujemy ciało i krew Chrystusa, więc nabożeństwo jest multimedialne, angażuje nasze zmysły i pomaga w całości, w całości yy, zaangażować się. Jest takie teraz modne słowo imersja, żeby właśnie tej imersji dokonać duchowej yy, liturgicznej. To jest taka pierwsza faza, czyli właśnie włączenie zmysłów i ta multimedialność nabożeństwa. Natomiast jest też przede wszystkim to piękno duchowe, dlatego że w Wielki Piątek i Wielką Sobotę dokonuje się wielkie misterium. Jezus Chrystus zostaje przybity do krzyża, na tym, że krzyżu umiera, zostaje złożony do grobu ciałem, ale duszą on przecież wstępuje do otchłani piekielnej. On kruszy wrota piekieł i zabiera z tej otchłani wszystkich sprawiedliwych. Widzimy to na przedstawieniach ikonograficznych już od pierwszych wieków, kiedy Chrystus wstępuje do piekła i podaje rękę Adamowi. I Chrystus wyciąga właśnie z otchłani piekielnej Adama, a za nim wszystkich sprawiedliwych i wprowadza ich wszystkich do raju. I to jest główny sens tego wydarzenia, że Jezus Chrystus otwiera wrota raju i tym postaciom, osobom, które były przed Nim, starotestamentowym, które czekały na Niego w otchłani, a teraz trafiły do raju, ale także otwiera ten raj nam. Zwróćmy uwagę, że my te wydarzenia otwarzamy co roku. Tak naprawdę, czym się człowiek zachwyca, to lubi to powtarzać. Wiosna zaczyna się co roku, tak? Co roku mamy wiosnę, co roku mamy te same Porę roku. To na szczęście gwarantuje się, nam natura, I lubimy się. Tym że, zachwycać. Że I lubimy się, się tak. tym zachwycać. Tak samo jest też w roku liturgicznym. Powtarzalność tych zbawczych wydarzeń. Niekiedy być może dystans, który odczuwamy pomiędzy praktyką duchową, taką, takim zaangażowaniem osobistym w religię, a takim właśnie przede wszystkim zwyczajowym wynika z nieprzystawalności języka moim zdaniem. Tak, ja mam takie poczucie, że wynika czasem z języka i zastanawiam się, jak bardzo te wydarzenia, które, jak ksiądz powiedział, odtwarzamy w ich pięknie i jakby pozwalają nam się one zanurzyć w tym, co wydarzyło się przeszło 2000 lat temu, odtworzyć to, jakby przeżywać to jako moment y, obecny. To wymaga zachowania postaci u, uświęconej tradycją, a y, gdzie jest miejsce na naszą codzienność, na to, żebyśmy umieli z tej praktyki duchowej, czy z tego uczestnictwa duchowego odnieść to do naszej codzienności, do naszych doświadczeń? Piękne pytanie, Pani redaktor. Można usłyszeć czasem takie pojęcie jak sakrum i profanum, czyli taki niby rozdział sakrum i profanum, czyli tu coś sakralnego, świętego, tu coś codziennego chyba podstawowym błędem życia chrześcijańskiego jest w ogóle wprowadzanie takiego rozróżnienia. Dlatego, że w chrześcijaństwie nie ma podziału na sakrum i profanum. Nasze życie powinno być przesiąknięte sakrum. I to od nas zależy, w jaki sposób będziemy kontynuować ten duchowy bagaż, który zdobyliśmy podczas przeżyć liturgicznych. To nie jest zadanie proste oczywiście, ale właśnie to wymaga nieustannego naszego przemieniania się. I dlatego też przed świętem Zmartwychwstania mamy czas Wielkiego Postu, czas 40 dni Wielkiego Postu plus Wielki Tydzień. W tradycji prawosławnej jest to czas takich no, długich nabożeństw, czas kiedy też wierni nie spożywają mięsa, nabiału, ryby przez ten cały czas. I wtedy człowiek wprowadza do swojej codzienności Pana Boga. Wprowadza liturgię. Wtedy jego całe życie staje się przedłużeniem tej liturgii. I tego życzyłbym też każdemu. Żeby nabożeństwo nie było traktowane, jak już powiedzieliśmy, jako spektakl, czy jako koncert. Ja nie zapomnę sytuacji nie któregoś razu byłem ze znajomym, spacerowaliśmy, to w Holandii, bo w Maastricht, gdzie kiedyś służyłem jako duchowny, akurat skończyło się jakieś nabożeństwo w kościele katolickim, pobliskim i mój kolega spotkał koleżankę swoją z pracy i ona wychodząc z kościoła powiedziała, ale piękny koncert był, tak? to są słowa też bardzo smutne, e, świadczące o pewnym takim niezrozumieniu, że nabożeństwo nie jest ani koncertem, ani przedstawieniem, tylko jest czasem, kiedy my mistycznie zanurzamy się, oczywiście korzystając z tego e, artystycznego piękna, piękna tak? bo to jest potrzebne człowiekowi. Natomiast to piękno jest tylko pewnym środkiem, który nam pomaga zanurzyć się, pomaga nam w tej imersji e, liturgicznej. Natomiast jeżeli tylko będą tu emocje, to wyjdziemy z nabożeństwa nieprzemienieni. Więc dlatego nie tylko emocje, ale staramy się, żeby, żeby liturgia weszła do naszego umysłu, żeby przemieniała nas, żeby zmieniała coś w naszym życiu, żeby wyjść przemienionym nie tylko artystycznie, ale przede wszystkim duchowo w głębi siebie. Korzystając, że ksiądz jest dziś naszym gościem, a myślę, że to też może być interesujące, Kościół Prawosławny ma jeszcze przed sobą Wielki Tydzień. Proszę powiedzieć kilka słów o tych nabożeństwach, które teraz właśnie w Wielkim Tygodniu w Kościele Prawosławnym będą się odbywać. Dziś przeżywamy Sobotę Łazarza, wskrzeszenie Łazarza, a jutro Niedzielę Palmową, czyli wejście Chrystusa do Jerozolimy. W naszej tradycji są to dni złączone ze sobą bardzo mocno, mają nawet część wspólnych tekstów liturgicznych i Sobota Łazarze jest Dniem Wielkiej Radości. Jest to zapowiedź święta Zmartwychwstania Chrystusa, święto, które pokazuje, że Chrystus jest Bogiem i że ma moc nad śmiercią, czyli pokazuje nam, że Jego śmierć będzie dobrowolna, że to, co się dzieje dalej, będzie wszystko i w, tylko i wyłącznie z Jego woli. Następnie mamy Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielką Środę, trzy dni takie do siebie liturgicznie podobne i zaczynamy Wielki Czwartek. W naszej praktyce nie nazywamy tych trzech dni triduum paschalnym, ale de facto one stanowią taką, taką jedność te, te trzy dni i Wielki Czwartek jest dniem oczywiście ustanowienia mistycznej wieczerzy, dniem ustanowienia Eucharystii podczas tejże wieczerzy. Sprawowana jest tego dnia liturgia Świętego Bazylego Wielki na której wierni przystępują do sakramentu Eucharystii i takim ważnym nabożeństwem w czwartek Wielki Wieczorem będzie jutnia już Wielkiego Piątku, dlatego, że już wyprzedzamy ten dzień, który jest czuwaniem z czytaniem dwunastu fragmentów Ewangelii, fragmentów właśnie o mękach Chrystusa. To takie nawiązanie do tradycji z Jerozolimy Drogi Krzyżowej i na tym, że nabożeństwie rozbrzmiewa 12 fragmentów. Śpiewane są też piękne hymny, które wychwalają i ukrzyżowanie, ale zapowiadają tak delikatnie już zmartwychwstanie Chrystusa. Wielki Piątek Sprawujemy takie ważne nabożeństwo po południu wieczernia, nieszpory Wielkiego Piątku, na którym wnoszony jest uroczyście całun, nazywany w języku cerkiewno-słowiańskim płaszczanica. Jest to płat materiału z wyszytą piękną ikoną Chrystusa leżącego w grobie. Ta ikona jest całowana przez wiernych, kadzona przez duchownego i staje się takim liturgicznym centrum przestrzeni świątynnej na, na czas właśnie Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Później mamy jutrznie Wielkiej Soboty, które jest nabożeństwem, gdzie przeplatają się ze sobą radość i smutek. Dlaczego? Dlatego, że mamy z tej ziemskiej strony opłakiwanie śmierci Chrystusa przez niewiasty, przez Matkę Bożą, dlatego, że Chrystus ciałem leży w grobie, ale jednocześnie duszą On już stąpił do piekieł, napełnił wszystko jasnością, radością, więc jednocześnie mamy i ten smutek kobiet, tak, smutek apostołów, ale mamy jednocześnie tę zapowiedź już radości paschalnej, więc to się bardzo przeplata. I później mamy jeszcze wieczernie Wielkiej Soboty połączoną z liturgią świętego Bazylego Wielkiego, na której czytanych jest 15 aż fragmentów Starego Testamentu. Wszystkie są związane w jakiś sposób z Paschą, ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Są to proroctwa, są to różne zapowiedzi i następnie Tuż przed czytaniem Ewangelii, a czytany jest ostatni rozdział Ewangelii św. Mateusza, duchowni zmieniają szaty, podczas nabożeństwa z ciemnych na jasne, z czarnych na białe. Kolor czystości i kolor radości, który towarzyszyć nam będzie już podczas nabożeństw paschalnych. I ta Wielka Sobota jest takim dniem takiej cichej radości. Dniem oczekiwania, kiedy już tak naprawdę Ewangelia o Zmartwychwstaniu została przeczytana, już dowiedzieliśmy się o tej nowinie, natomiast jeszcze w poście oczekujemy na nabożeństwo Nocy Paschalnej, które odbywa się sobotę na niedzielę o północy i które jest już mówiąc tak kolokwialnie eksplozją takiej radości, na której śpiewa się i troparion święta Paschy, czyli Chrystus powstał z martwych śmiercią, zdeptawszy śmierć i wszystkim w grobach życie dał. Śpiewa się też kanon paschalny i wielokrotnie co jest cechą tego nabożeństwa właśnie wielkanocnego, kapłan pozdrawia wiernych słowami, Chrystus zmartwychwstał. Na co wierni odpowiadają zawsze, prawdziwie zmartwychwstał. wstał”. jest takim to potwierdzeniem? Oczywiście to w języku staro W różnych językach. Po w słowiańsku brzmi to Chrystus Voskresje, no nowoskresie”. Często mówimy też po grecku, Chrystos anesti”, Anestii, z Anestii, ale też po polsku. Ta nowina rozbrzmiewa w wielu językach, żeby pokazać właśnie uniwersalność zbawienia. Ksiądz humen, dr Pantelejmon Karczewski z Prawosławnego Seminarium Duchownego był moimi Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za to sobotnie spotkanie. Dziękuję Pani redaktor i dziękuję serdecznie Państwu. Powoli zbliża się dziewiętnasta, pora słuchowiska dziś premierowego na naszej antenie. Mam nadzieję, że pozostawiam Państwa z dobrymi myślami. Pozostawiam na pewno w dobrych rękach Wojciecha Ciarki. A za wspólne, m, wspólny czas, wszystkie maile i telefony dziękuję w imieniu Moniki Kopcik i swoim. Życząc Państwu przy okazji m, wesołych, zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. to promocja. Od ciszy i skupienia Wielkiego Tygodnia ku radosnej eksplozji Zmartwychwstania, ukazując różnorodność skal, języków i technik wokalnych. Niedzielę Wielkanocną spędzimy między innymi z grecką badaczką tradycji i śpiewaczką Domną Samiju, przemierzając kolejne wyspy, a także wsie i miasta w głąb Grecji, wsłuchując się w ich najdawniejsze tradycje muzyczne związane z Wielkanocą. Na specjalną świąteczną audycję zapraszam w Wielką Niedzielę o 13:00 Urszula Nowak.